Dobry nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twoją wielką miłość do nas. Dziękujemy Tobie za Twoje uniżenie, za Twoje przyjście do nas, aby nas ratować w naszym grzechu, w naszej nieprawości, w naszym beznadziejnym położeniu. Dziękujemy Tobie, żeś tak się uniżył. Oddałeś swoje życie za nas, aby dać nam życie. Dziękujemy, że w swej łasce uczyniłeś nas Kościołem, uczyniłeś nas rodziną, uczyniłeś nas jednym ciałem. Także już nikt z nas nie należy do siebie samego, ale jesteśmy Twoją własnością. Jesteśmy członkami jedni drugich. I modlimy się, Panie, byś pomagał nam wzrastać w tej jedności, miłować się wzajemnie, wspierać się, mimo naszych słabości, mimo naszych braków mimo jeszcze wielkiej potrzeby Twojej łaski, Twojej przemiany w naszym życiu pomóż nam Panie walczyć z wszelką pychą, z wszelkim egoizmem z wszelkim samolubstwem w naszych sercach w Twojej mocy korzyć się wyznawać nasze grzechy jedni drugim Szukać Twojej przemiany, szukać Twojego ratunku, Twojej pomocy, abyśmy mogli wzrastać i aby Twoje błogosławieństwo mogło obficie na nas spływać i abyśmy my mogli być też źródłem błogosławieństwa dla ludzi wokół nas. Wielbimy Cię, kochany pani, i modlimy się, byś teraz otworzył nasze serca i przemawiał nas przez Twe święte słowo. Daj nam, Panie, rozważać to, co słyszymy i właściwie to rozumieć. Pomóż, prosimy. Daj, Panie, też mi łaskę, bym mógł się tym jasno, klarownie dzielić, co położyłeś na moje serce. W Twoim świętym imieniu prosimy, drogi Jezu. Amen. Amen. Spójrzmy proszę pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział i przeczytajmy wiersz trzydziesty pierwszy. Pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział, trzydziesty pierwszy wiersz. A więc czyjecie, jecie? Czy pijecie? Czy cokolwiek czynicie? Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Mamy dziś 19 grudnia i przed nami kolejny okres świąteczny. Dla wielu wyczekiwany czas odpoczynku i świętowania dla innych to czas duchowej rozterki. Rozmawiając z różnymi osobami, czytając ciekawe artykuły i słuchając natchnionych kaznodziei, można się dorobić niezłego mętliku w odniesieniu do tradycji, obrzędów i chrześcijańskiego czy też pogańskiego charakteru nadchodzących świąt. Przeważająca część konfesyjnego chrześcijaństwa uważa nadchodzące święta za najważniejszy i najpiękniejszy okres w chrześcijańskim kalendarzu. Podkreśla się rodzinny charakter tych świąt szczególną, niemal magiczną atmosferę opartą na wyjątkowej życzliwości ludzi, pięknym, świątecznym wystroju mieszkań, sklepów, ulic, rozbrzmiewających kolędach, smakowitych potrawach, rozdawanych i otrzymywanych prezentach, rubasznych Mikołajach i godzinach spędzanych na oglądaniu świątecznych filmów. Czujecie tą atmosferę? Druga, znacznie mniejsza grupa docenia wagę i potrzebę wspominania narodzin Pana Jezusa, jednak dostrzega niebezpieczeństwo mieszania biblijnych relacji o narodzeniu Zbawiciela z pogańskimi zwyczajami i obrzędami, które na przestrzeni wieków przeniknęły do kultury krajów zachodnich a następnie do kościoła i zostały zaadoptowane do przekazu nowych treści lub stały się nieodłącznymi towarzyszami obchodów tych świąt Ci oddzielają przekazy Ewangelii od pozabiblijnych naleciałości i starają się obronić i zachować chrześcijański charakter tych świąt. Jest jeszcze w kościele trzecia grupa, która stoi w opozycji do poprzednich stanowisk, całkowicie negując wartość tych świąt i potępiając jakiekolwiek uczestnictwo w świątecznych obrzędach. Wskazują na pogańskie korzenie świątecznych zwyczajów, brak biblijnych nakazów, obchodów takich świąt, niebezpieczeństwa przemytu fałszywych nauk i wierzeń zawartych w świątecznych obrzędach i śpiewanych kolendach. Ponadto entuzjastyczne zaangażowanie niewierzącego świata w obchody tego święta w naszych krajach, w krajach zachodnich. Komercjalizm i konsumpcja, jakie towarzyszą jego obchodom, stają w wrażącym kontraście wobec dostojnej świętości i skromności narodzenia Zbawiciela w ubogiej stajence w Betlejem. Analiza tych faktów napawa niektórych od razu i niechęcią do wszystkiego, co związane ze zbliżającymi się świętami. I pewnie są jeszcze inne postawy ludzi, którzy chcieliby obchodzić, ale z różnych przyczyn nie mogą i moglibyśmy doszukiwać się jeszcze innych postaw wobec tego święta ale myślę, że te już przedstawione pokazują na to, że opinie są podzielone i dla wielu wynikają stąd w kościele rozterki szczególnie jeśli na przykład w domu małżonkowie mają odmienne zdanie albo dzieci będące pod presją programu szkolnego i rówieśników nie mogą pogodzić się z odmiennym stanowiskiem rodziców. Być może dla niektórych z nas nadchodzący okres to wyzwania i rozterki. I do tych chciałbym się dzisiaj zwrócić. Jeśli zaś nie jesteś w tym gronie Myślę, że to, o czym będę mówił, sięga dalej poza te święta. Niestety, póki co nie ma odzewu na prowokacyjne cytaty z wypowiedzi Spergina, zamieszczone na naszej stronie głównej portalu zborowego. Miałem nadzieję, że ktoś z Was się odważy na zamieszczenie jakiegoś komentarza, który. Wywoły, jakąś dyskusję czy polemikę pozwalającą mi na oparcie się na waszych wypowiedziach ale póki co y, brak komentarzy a więc albo najwyraźniej zgadzacie się z zamieszczonymi tam opiniami albo nie chcecie podejmować polemiki albo w ogóle nie byliście tam i nie wiecie, że y, coś takiego tam się znajduje nie czytaliście i stąd brak reakcji w ostatnich dwóch latach próbowałem zbadać pochodzenie tych świąt i towarzyszących mu licznych tradycji i już dzieliłem się z Wami mymi odkryciami i wnioskami, więc nie zamierzam tego dzisiaj czynić. Natomiast myślę, że powinniśmy zastanawiać się nad tym. Powinniśmy to badać i prosić Boga o pomoc w kształtowaniu naszych opinii w tej materii, jednak nie zamierzam dzisiaj powtarzać tego, co już zostało powiedziane, a zainteresowanych tym, co zostało powiedziane, odsyłam do naszego obszernego archiwum dźwiękowego, dostępnego na naszej stronie. Chciałbym natomiast zwrócić dzisiaj naszą uwagę na trzy istotne elementy, które powinny nam towarzyszyć w naszych świątecznych rosterkach. I tak jak powiedziałem, Sięgają one szerzej na nasze życie poza te nadchodzące święta. Po pierwsze, jak podchodzić do występujących między nami różnic poglądów w tej dziedzinie? Czy też innych, nie do końca jednoznacznych kwestiach? Są tacy, którzy uważają, iż powinniśmy naśladować politykę Rzymu czy wiernego niewolnika z Brooklynu albo innych dyktatorów przekonań by stworzyć i zachować tak zwaną jedność czyli tak naprawdę uniformizm pastor czy inny duchowy autorytet prezentuje jakiś pogląd dogmatycznie go naucza i wszyscy wierni w pokorze w imię jedności bez dyskusji akceptują i uznają go za jedynie słuszny i niepodważalny to jest jeden kierunek, który niektórzy obierają po prostu powiedzcie nam w co mamy wierzyć a my pokornie to przyjmiemy i tak będziemy wierzyć i tak będziemy się tego trzymać. To jest jeden kierunek. Z drugiej strony możemy pójść za radą apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, z piątego rozdziału, gdzie w dwudziestym wierszu apostoł Paweł mówi wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. W Biblii Tysiąclecia przetłumaczono ten wiersz Wszystko badajcie A co szlachetne Zachowujcie Osobiście Bardziej przekonują mnie słowa Apostoła Pawła niż Rady Tych, którzy wskazują na taką Apodyktyczną Rolę pastorów czy Przywódców religijnych Wierzę, że Tą drogą, którą apostoł Paweł prowadził Kościół, dojdziemy do prawdziwego, stabilnego wzrostu w prawdzie i budowania prawdziwej jedności. Nie narzuconej nam przez kogoś, ale ukształtowanej w naszych sercach przez ducha świętego w procesie badania, sprawdzania, dyskutowania i rozważania spornych kwestii w świetle Bożego Słowa i w modlitwie. Jednak ten proces nie jest ani łatwy, ani szybki. Przeciwnie. Jest długotrwały i wiąże się ze zmaganiami wynikającymi z naszych ludzkich ograniczeń. nasz szcząstkowości naszego poznania. Słabości naszego umysłu i ciała. Czasami biorą górę emocje. Czasami po prostu mamy dosyć już rozmawiania o tych rzeczach. Czasami po prostu nie chcemy z jakichś przyczyn zmienić naszego poglądu, bo obawiamy się, że to nas będzie za dużo kosztować. Prawdziwa jedność wymaga jednak czasu i wielkiej cierpliwości wobec innych jak też i umiłowania naszych braci ponad nasze przekonania. Czy jesteś gotów kochać brata lub siostrę, którzy szczerze szukają prawdy, ale póki co inaczej niż Ty rozumieją pewne dyskusyjne kwestie? Czy też jesteś niezawisłym sędzią wydającym szybkie wyroki Albo w Twoim sercu rodzi się pogarda wobec niedouczonych czy zwiedzionych prostaków. Ponownie posłuchajmy apostoła Pawła, udzielającego rad gorliwym w do prawdy wierzącym w Rzymie. List do Rzymian, czternasty rozdział, i otwórzcie, proszę, i będziemy czytali od pierwszego do dwunastego wiersza.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 Tylko On jest naszym Panem i ostatecznym sędzią. My zaś mamy robić wszystko, aby innych budować, a nie niszczyć. Aby wspierać słabszych. Aby cierpliwie znosić mniej dojrzałych, którym naszym zdaniem brak poznania czy zrozumienia w takich czy innych kwestiach. Naszym zadaniem jest ratować tych, którzy zostali według nas zwiedzeni. Kochać ich w Chrystusie. Modlić się za nimi. W łagodności tłumaczyć. Jeśli trzeba, ze łzami prosić o pamiętanie. Ale straszmy się przed pogardą czy wydawaniem pochodnych sądów. To są szatańskie narzędzia, Burząca jedność, o którą mamy gorliwie zabiegać, tak jak dzisiaj siostra składała świadectwo. To niszczy Ciebie, jeśli to czynisz, jeśli się tego dopuszczasz i niszczy innych wokół. A straszna to rzecz, niszczyć dom Boży. Jeśli ktoś niszczy dom Boży, tego zniszczy Bóg. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, zawarta jest jeszcze jedna ważna zasada, której winniśmy się trzymać. Od szóstego wiersza jeszcze raz przeczytajmy do dziewiątego. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je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 czy też od czegokolwiek się wstrzymujemy musi być dla naszego Pana jest to bardzo prosty a jednocześnie bardzo skuteczny sprawdzian wartości naszych poczynań zadaj sobie to proste pytanie stając przed świątecznymi dylematami czy mogę postawić w swoim domu choinkę aby wywyższyć imię mojego Pana. Czy mogę zaśpiewać tę kolędę ku chwale mojego Pana? Czy jeśli wyślę te życzenia lub jeśli powstrzymam się od wysłania tych życzeń, czy będzie to miłe memu Panu? co skłania mnie do pójścia na tą uroczystość wigilijną i czy będąc tam będę w stanie świadczyć o mym Panu i podobać Mu się czy też będę tam siedział z niesmakiem i poczuciem winy za pójście na kompromis z moimi przekonaniami czy uczestniczę w danej ceremonii dla mego Pana i dziękuję za to Bogu czy czynię to wbrew własnemu sumieniu ze względu na presję, pod którą się znajduje i chcąc uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji. I myślę, że różni z nas w różnych sytuacjach, czy w takich samych sytuacjach, powiedzą inaczej. Dla jednego z nas wzięcie do ręka opłatka jest po prostu obrzydliwym i nie będzie w stanie w czymś takim uczestniczyć. A kogoś innego będzie to akt jakiegoś poświęcenia, czy jakiegoś uniżenia, żeby zachować pewne relacje rodzinne. Czy ja mam prawo to sądzić? Czy ja mam prawo Ocenić brata, który zrobi inaczej niż ja i wydać na niego wyrok. Bardzo ważne, abyśmy nie odpowiadali na te pytania za innych. Często gdzieś w naszych sercach, kiedy Bóg nas do czegoś wzywa, zamiast stanąć przed Bogiem, i załatwić to, co mamy do załatwienia przed Nim. Zaczynamy myśleć od razu o innych. O dobrze, że ten brat to słyszy. O dobrze, że ta siostra wreszcie to usłyszała. I czasami posuwamy się za daleko i stajemy z tymi pytaniami zamiast własnym imieniem to w ich imieniu. Wydaje nam się, że wiemy, jaką powinni dać odpowiedź. A jeśli takiej nie dają to w naszych sercach rodzi się albo pogarda albo wydajemy na nich wyrok. Jeśli Twój brat czy Twoja siostra odpowiedzą inaczej niż Ty to nie są ich. Pamiętaj, że czy stoją, czy padają, do swego Pana należą. I Pan ma moc ich podtrzymać. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc i te świąteczne sytuacje stanowią okazję do doświadczenia Bożej dobroci i Jego łaskawego działania, jeśli my znajdziemy się w nich powodowani miłością do Boga. Jeśli podejmujemy jakieś rozmowy z ludźmi, jeśli uczestniczymy w czymś i robimy to dlatego, że kochamy Boga i chcemy dotrzeć do jakichś ludzi wierzę, że Bóg jest w stanie się w tym uwielbić jest w stanie to użyć ja nie idę na Wigilię do klubów emeryta dlatego, że sprawia mi to szczególną radość czy nie mogę się doczekać, co te babci ugotują i co z nimi tam będę mógł zjeść to, to, to nie jest moja motywacja I są rzeczy, które robimy które, na które się decydujemy dlatego, że nie chodzi o nas ale chodzi o Boże Królestwo chodzi o ludzi którym mamy okazję coś przekazać w jakiś sposób dotknąć ich życia i czasami możemy to zrobić wstrzymując się od czegoś. Nie zawsze to oznacza, że musimy iść i zrobić to, czego nas oczekują. Nie, Czasami możemy daleko więcej im dać mówiąc nie. Jasno zajmując jakieś stanowisko i wyjaśniając im, dlaczego zajmujemy takie, a nie inne stanowisko. Ale w innych sytuacjach zrobimy coś, co, co normalnie byśmy tego nie zrobili. Dlatego, że wierzymy, że będzie to wyrazem naszej miłości do Boga i środkiem, który Bóg może wykorzystać, żeby pozyskać ludzi. I dwóch braci i dwie siostry w tych samych sytuacjach mogą mieć zupełnie różne podejście i mogą inaczej odpowiedzieć. Ważne jest, żebym ty i ja odpowiedział szczerze przed Bogiem. Dlaczego to robię albo dlaczego tego nie robię czy rzeczywiście szukam Jego chwały i czy rzeczywiście czynię to z miłości do Niego aby On też mógł obrócić to ku Dobremu nawet jeśli w tym momencie kiedy to czynię przysparza mi to jakiś trosk czy przysparza mi to jakiś zmagań i nie jest to dla mnie przyjemne jeśli czynię to z miłości do Boga to mam Jego zapomnienie że On jest w stanie we wszystkim działać ku dobremu. A więc możemy nawiązać rozmowy, których Bóg użyje ku swej chwale. Możemy wykonać gesty i wyświadczyć dobro, które będą rozpoznane jako światło z nieba. Dlatego zachęcam Was, drodzy bracia i siostry, abyśmy byli otwarci na prowadzenie Bożego Ducha i modlili się oczekując Jego cudownego działania w tych nadchodzących dniach pochymy nasze kłonki w modlitwie, proszę kochany Panie dziękujemy Tobie, że w każdym czasie możemy na Tobie polegać Ty jesteś naszą siłą Ty jesteś naszą mądrością z Ciebie Panie płyną w nasze życie wszelkie źródła pochodzimy z różnych miejsc z różnych społeczności słuchaliśmy różnych ludzi Zetknęliśmy się z różnymi opiniami, które w taki czy w inny sposób ukształtowały nasze dzisiejsze zrozumienie. Panie, modlę się, byśmy umieli się miłować w naszej różnorodności. Abyśmy nie idąc tą drogą konformizmu, tą drogą fałszywej jedności budowanej na jakimś autorytarnym narzucaniu poglądów, ale dając wolność myślenia, dając wolność rozważania i dyskutowania, abyśmy prawdziwie umieli się miłować w tym Panie. Aby nie motywowało nas narzucanie innym swoich racji i swoich przekonań. Ale jeśli rzeczywiście jesteśmy do czegoś przekonani, Byśmy w cierpliwości, z wyrozumiałością, z łagodnością tłumaczyli innym i modlili się o nich. Wołali do Ciebie, byś Ty, Panie, oświecił oczy ich serc, byś Ty ich przekonał. Byś Ty, Panie, dał nam jedność zrozumienia, abyśmy w Twojej jedności prawdziwie mogli wzrastać. Rozumiejąc naszą słabość, nasze ograniczenia i nasze braki. Pomóż nam, drogi Boże. Pomóż nam, prosimy. Zachowaj nas przed wyciąganiem pochopnych sądów. Czy też pozwoleniem złemu, by zasiał pogardę w naszych sercach, w naszych braci, do naszych sióstr. Zachowaj nas, Panie. Daj nam naśladować Ciebie, który umiałeś znaleźć wspólny język z tak wieloma ludźmi które umiałeś powiedzieć we właściwym czasie właściwe słowa i wiedziałeś, kiedy należy usunąć się z tłumu, a kiedy stanąć i zgromić, kiedy uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, czy też unikać jakiegoś, jakichś spotkań. Daj nam, Panie, tę mądrość, daj nam tę łaskę. Przemienie nas, przekształcaj nas na swój obraz, na swoje podobieństwo abyśmy wkraczali w Twoje ślady. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje wcielenie, za Twoje przyjście do nas tutaj na ziemię, do naszego ubóstwa, do naszej biedy, do tego świata skażonego grzechem, pełnego chorób, pełnego cierpienia, pełnego niesprawiedliwości, pełnego zła. Ludzkiej obłudy, zakłamania, fałszywej religijności, tego wszystkiego, co jest dla Ciebie odrażające, w Twojej świętości, w Twojej doskonałości, w Twojej czystości. A jednak, Panie, uniżyłeś się i stałeś się dzieckiem w tej stającej, prowadziłeś czyste, święte życie, zmierzając do krzyża aby tam oddać życie za nas, za nasz grzech, za nasze zło, za naszą nieprawość. Dzięki Ci. Dzięki Ci, kochany Panie. Dajby nasze serca, rozważając Twoją postawę uniżenia, Twoje dzieła miłości, Twoją ofiarniczą śmierć, Twoją mękę za nas grzeszników Twoje zupełne wyparcie się samego siebie i oddanie wszystkiego by nas ratować daj Panie by to nasze serce złamało byśmy i my byli gotowi Panie zaprzeć się samych siebie i nie szukać swego w tym świecie ale prawdziwie każdego dnia brać na siebie krzyż uśmiercać to co w naszych członkach ziemskiego to wszystko, co zmysłowego, to wszystko, co grzesznego. I naśladować Ciebie, Panie, szukając woli Ojca, szukając Twego upodobania, Twojej chwały, wzrastając w miłości do Ciebie. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Boże. Prosimy. Zechcieli teraz, Panie, kiedy Wspominamy śmierć naszego Pana. Zechciej teraz przemieniać nasze serca. Panie, zostawiłeś nam ten chleb i kieli wina, abyśmy w tych prostych symbolach mieli ten wizerunek Twojego poświęcenia za nas. Wydania Twojego ciała, przelania Twojej krwi do naszego zbawienia. Po Błogosław prosimy ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała. Dzięki Ci, drogi Panie. Dzięki Ci. prosimy ten kielich który świadczy o Twojej krwi przelanej za nasze grzechy i która dzisiaj zmywa wszelki grzech każdego pokutującego grzesznika dzięki Ci Panie, że i dzisiaj jest dzień łaski dzień zbawienia że i dzisiaj ten kto pragnie może przyjść do Ciebie i pić przez wiarę Panie zbliżyć się do Ciebie i prosić o łaskę, o miłosierdzie, a ty panie skruszonym sercem nie wzgardzisz, ale przyjmujesz każdego, który szczerze pokutuje. Dzięki Ci. O błogosław prosimy ten kielich i daj nam brać z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, z wdzięcznością, z uwielbieniem. Z Ciebie i doświadczając Twojej cudownej łaski w naszym życiu. Dotykaj Panie każdego serca na tym miejscu. Tych, którzy przystępują, jak i tych, którzy z jakichś przyczyn się wstrzymują. Dotykaj Panie naszych serc. objawiaj swą zbawczą moc.